To są informacje polskiego Radia 24. Strzelanina w Luizjanie. Wśród ofiar ośmioro dzieci. Jutro, Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Do Gdańska przyleci prezydent Emmanuel Macron. Szpitale powiatowe w całej Polsce szykują się do akcji protestacyjnych. Minęła dziewiętnasta. Damian Szpyra. Zapraszam. Ośmiero dzieci zginęło w strzelaninie w Shriverport w Luizjanie, podała miejscowa policja. Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała być wynikiem domowej kłótni. Sprawca został później zastrzelony przez policję podczas pościgu. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym 8 śmiertelnie. Ofiary miały od 1 do 14 lat. Wysłannicy Donalda Trumpa są w drodze do Pakistanu, ale nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnej rundy rozmów o zakończeniu wojny z Iranem. Władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie wysłania swojej delegacji. Szef pakistańskiej dyplomacji rozmawiał dziś telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem, starając się namówić go do udziału w kolejnej rundzie rozmów.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 Uzgodniono zaś dwutygodniowe zawieszenie broni. Irańskie władze uznają blokadę cieśniny Ormus za naruszenie postanowień zawieszenia broni. Prezydent Trump zapowiedział, że irańskie porty zostaną odblokowane, jeśli Iran zgodzi się na porozumienie pokojowe. W przypadku fiaska zapowiadanych negocjacji w Islamabadzie Trump zagroził ponownie unicestwieniem Iranu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jutro w Gdańsku polsko-francuski szczyt pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. Będzie to pierwszy taki szczyt od podpisania umowy o współpracy pomiędzy oboma państwami w Nancy w ubiegłym roku. Delegacje omówią zagadnienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności i atomu, a także sprawy geopolityczne. Według europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego szczyt to potwierdzenie dobrych relacji pomiędzy oboma państwami. No, wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o Francję, wiemy doskonale, jeśli chodzi o energetykę, że oni mają dzisiaj jeden z najtańszych cen prądu i wiemy dlaczego, więc warto korzystać z ich doświadczenia i współpracy w ramach tego. A jeśli na to jeszcze na, najdzie kwestia bezpieczeństwa, pamiętajmy, że Francja jest krajem jednak, który posiada broń nuklearną, no to jest to dla nas bardzo istotne i ważne. Za jutrzejsze spotkanie w Gdańsku kciuki trzyma też poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Wskazuje, że każdy europejski sojusz, który może przynieść Polsce korzyści jest wart rozwijania. Mnie cieszą wszystkie sojusze i współpraca międzynarodowa, które umacniają pozycję Polski w świecie. W świecie dzisiaj na no, takim geopolitycznie bardzo trudnym, pełnym niebezpieczeństwa i współpraca wewnątrz Unii Europejskiej z Francją, jednak dysponuje arsenałem nuklearnym, ma silną pozycję, także w związku z tym nas arenie międzynarodowej jest bardzo potrzebna. Jutrzejsze spotkanie będzie odbywać się w ramach obchodzonego po raz pierwszy dnia przyjaźni polsko-francuskiej. Został on ustanowiony na mocy podpisanego w zeszłym roku. Traktatu z Traktat opisuje wzajemne relacje, stawia na rozwijanie relacji obronnych, gospodarczych i kulturalnych. Szpitale powiatowe w całej Polsce rozpoczyną jutro akcje protestacyjne. Tak zwany Czarny Tydzień ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową spółek. Samorząd Lekarski podziela postulaty protestujących, mówiła rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania. Patrząc na tę sytuację, która dzieje się w ochronie zdrowia, trudno nie przyznać racji tym, którzy mówią jasno „nie, nie podoba się nam to, co w polskiej ochronie zdrowia teraz się dzieje, „nie, nie podoba się nam to, w jaki sposób jest ona finansowana. W szpitalach, które włączą się w akcję, pojawią się plakaty i komunikaty z wyjaśnieniem, że protest jest w obronie pacjentów i przeciwko obecnej polityce finansowania. Personel będzie ubrany na czarno. Organizatorzy uspokajają, że akcja nie będzie miała wpływu na pracę szpitali. Artyści pokonali reprezentację TVP w piłkarskim pojedynku. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Była to jedna z atrakcji akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Polska na Tak. Obie drużyny walczyły dzielnie. Każda miała w swoim składzie profesjonalnych piłkarzy oraz gwiazdy sceny i ekranu. Jedną z bramek dla drużyny artystów polskich zdobył były reprezentant polski Sławomir Peszko, który nie krył, że jak strzela to już strzela. Ja rzadko strzelam, ale jak strzelam to ważne właśnie. Także cieszę się. Taka sportowa złość i dyscyplina się włączyła. Spotkanie komentowali dziennikarz Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski i aktor Olaf Lubaszenko. Ten ostatni przyznał, że był to jego drugi raz w życiu. Raz, ale nie chcę o tym pamiętać. Komentowałem pamiętać. Ekstraklasy Legia, Amika Wronki razem z Jackiem Laskowskim, ale to był skok zbyt szybki, zbyt dynamiczny na zbyt głęboką wodę. Dochód z organizacji meczu Charytatywnego w wysokości 200 tysięcy złotych telewizja Polska przekazała na zakup samochodu do przewozu krwi dla Instytutu Matki i Dziecka. Na spotkanie oglądał w Płocku nasz reporter Maciej Jastrzębski. To były informacje Polskiego Radia 24. Intensywne opady deszczu obecnie w województwach chlubuskim i dolnośląskim. Ostrzeżenie IMGW w tej sprawie obejmuje jednak obszar od Pomorza Zachodniego po Małopolskę. Podobnie będzie również w nocy, a także jutro w ciągu dnia. Bez opadów, jedynie w północnej i północno-wschodniej Polsce. Termometry wskażą jutro od 13 stopni nad morzem, 18 w centrum i na południu, do 19 na zachodzie. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Uratowała setki rodzin, przechytrzyła system, ale kiedy przyszło do nagrody? Doktor Jolanta Wadowska-Król miała dane, które mogłyby wyprzedzić światową naukę o lata. Jej doktorat o ołowicy w Szopienicach był gotowy, a potem ktoś szepnął jej mężowi niech się nie męczy, ona tego doktoratu i tak nie obroni. Co się stało z przełomową pracą naukową? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ołowiane Dzieci. Radio podcast. Została pani doktor odcięta, e, odsunięta po prostu. Ona cały czas liczyła, że zrobi doktorat że na Akademii Medycznej. Najpierw próbowano zmienić jej tytuł, zmienić dane, ale w końcu stanęło na tym, że zaaresztowano jej pracę. Praca wylądowała w sejfie. Chyba zebrać do grobu tą gorycz, bo nigdy nie kojarzyć mi się będzie z goryczą. Szopienickie dzieci chorujące z powodu ciężkiego zatrucia ołowiem otrzymały doraźną pomoc medyczną już jesienią 1974 roku. Te najbardziej poszkodowane trafiły do szpitali i sanatoriów, ale to nie rozwiązywało problemu, bo huta stała nadal i nadal truła, a mieszkanie obok niej stanowiło dla dzieci zagrożenie zdrowia i życia przy takiej skali zachorowań na Ołowice konieczne już było wsparcie władz. Zwłaszcza podczas nie dającej się ukryć operacji wyprowadzenia setek rodzin z okolic Huty. Jednocześnie te same władze nie mogły przyznać, że problem ma skalę epidemii, a jego przyczyną jest duma śląskiego przemysłu, huta metali nieżelaznych. Skuteczna walka o zdrowie i życie szopienickich dzieci z komunistycznym reżimem Wymagała więc ostrożności i rozwagi. Zdaniem Michała Jędryki, autora książki Ołowiane dzieci, na tym właśnie polegała mądrość Jolanty Wadowskiej-Król, zwanej Królową, i jej sprzymierzeńców. Ja postawiłam kiedyś tezę, że ona zrobiła to, co zrobiła tylko dlatego, że facet na jej miejsce zachowałby się mało skutecznie. Dlatego, że była kobietą, to Dlatego, zrobiła. Dlatego, że była kobietą miała inny sposób myślenia. To znaczy nie myślała w nurcie bohaterskim, z, nie wiem, z szablą na czołgi, nie wypowiedziała walkę całemu systemowi, tylko ona zobaczyła, jak zdobyć sprzymierzeńców, jak się z tym systemem układać i trochę jakby go przechytrzyć. To, to, to nie było strzelanie salwami, to była gra w szachy. Paradoks polegał na tym, że w tej partii szachów królowa z pozoru była tylko pionkiem a inne figury miały znacznie więcej ruchów do wyboru. Jak się przekonałam, nie była to jednak rozgrywka indywidualna, a gra zespołowa, w której stawką było zdrowie tysięcy dzieci. Nazywam się Anna Kowalczyk, a to jest czwarty odcinek podcastu Ołowiane dzieci. Prawdziwa historia. Dzieci, prawdziwa historia. Przeważnie przedstawia się te historię jako samotną walkę Jolanty Wadowskiej król z bezdusznym systemem i ludzką ignorancją. I nie ma wątpliwości, że lekarka z przychodni w dąbrowce małej była w operacji ratowania szopienickich dzieci postacią centralną. Ale kiedy rozmawiałam z jej rodziną, współpracownikami i pacjentami oraz pacjentkami, zrozumiałam, że jej misja skazana byłaby na klęskę, gdyby nie wsparcie wielu życzliwych i zaangażowanych osób. W tym jednej, zupełnie kluczowej. Mówili mi syn lekarki Przemysław Król i jej wnuczka, Małgorzata Król, dopierała. Profesor Hager-Małecka była konsultantem wojewódzkim do spraw pediatrii. W związku z tym profesor Hager-Małecka była najwyższym przełożonym każdego pediatry w tym województwie. A mama była zwykłym, szarym, młodym, młodą osobą, która miała wykonać tą pracę podstawową u samych podstaw. A pani profesor wzięła na siebie już rozmowę jakby z, z władzami, bo przecież z młodym lekarzem żaden z władz uczelni, czy żaden człowiek z partii nie będzie rozmawiał o takim dużym problemie. Znaczy ja myślę, że to też było tak, że e, pani profesor była takim w cudzysłowie mózgiem naukowym tej operacji i, i taką osobą, która właśnie rozmawiała z tymi wysoko postawionymi ludźmi, z, którzy z babcią rozmawiać by nie chcieli. Natomiast babcia była takimi rękami na miejscu i jej taka zdolność zjednywania sobie ludzi też nie była bez znaczenia w tej sprawie. Tak się składa, że jednym z tych wysoko postawionych ludzi był wojewoda Jerzy Ziętek z którym profesor Bożena Hager-Małecka była w bliskich, żeby nie powiedzieć, familiarnych stosunkach. Tak mówiła o tym sama w filmie Dziedzictwo Hipokratesa wyprodukowanym przez Śląską Izbę Lekarską. Bardzo dobry i komitywnie był wojewoda Ziętek z moim ojcem to byli przyjaciele jeszcze z okresu Powstań Śląskich. Ziętek był trochę młodszy od ojca. Ojciec był komisarzem plebiscytowym w Zabrzu i komisarzem trzeciego powstania w Zabrzu, Polakiem. Ziętek troszkę młodszy, i gdzieś tutaj z okolic Zabrza, a potem Ziętek był wojewodą. Do Ziętka ja wchodziłam, Lodzia moja i jego sekretarka, Chodziłam, pukałam do pani Lodzi, Pani Lodzia mnie wpuszczała do Ziętka bez kolejek. Chodziłam do Ziętka, Ziętek sobie dotował to, co ja chcę. Na 10 rzeczy, które ja sobie zażyczyłam, była jedna, może dwie, to nie i to nie. Ale osiem albo wszystkie dziesięć przechodziły, on to przyjmował. Pomoc wojewody Ziętka znaczyła wiele. Nie tylko rozłożył nad lekarkami niewidzialny parasol ochronny, by mogły dalej badać i leczyć szopienickie dzieci, ale też załatwił dla pierwszych rodzin nowe mieszkania. Bo tylko wyprowadzka z najbliższych okolic huty dawała dzieciom szansę na pełen powrót do zdrowia. Mówiła Jolanta Wadowska-Król. Małecka poszła do Ziętka jeszcze raz. Ziętek przyznał, Osiem mieszkań w Katowicach, w tentru i tam się wyprowadziły te pierwsze chore dzieci. Te najbardziej chore, te najbliżej chuty. Osiem mieszkań to nie było wiele, ale nawet sam wojewoda Ziętek musiał postępować ostrożnie. Na Śląsku bowiem panowała swoista dwuwładza. A drugim, najbardziej wpływowym dygnitarzem w regionie był pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii Zdzisław Grudzień, który, delikatnie rzecz ujmując, zaziętkiem nie przepadał, mówił mi historyk Śląskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Bogusław Tracz. Tak, był ten konflikt, bez wątpienia, dlatego że, m, po pierwsze, Zdzisław Grudzień nie był Edwardem Gierkiem, prawda, <grywki> czyli nie miał w sobie tej takiej empatii i takiego stylu bycia, który miał Edward Gierek, a który powodował to, że i Gierek, i Ziętek w zasadzie się, że tak powiem, dobrze dogadywali, prawda? Można w ogóle powiedzieć, że grali w tej samej drużynie. To też moim zdaniem wynika z pewnej różnicy wieku, prawda? Między Gierkiem a Ziętkiem. Było 13 lat różnicy, między z kolei Ziętkiem a Grudniem były 23 lata różnicy. To już jest dużo. Wydaje mi się, że Ziętek miał do Grudnia taki trochę paternalistyczny stosunek, prawda? takiego, takiego starszego, że tak powiem, ojca, który na wszystko to, co sobie syn wymyśli, jednak się trochę krzywi, prawda? Jednak w ogóle mówi, no tak, synek, ale może byś to zrobił inaczej. Na to się nakładały pewne nieoficjalne prerogatywy, które miał pierwszy sekretarz partii komunistycznej. Grudzień miał jednak w swoich rękach znacznie większą władzę. Rywalizacja między śląskimi dygnitarzami nie pomagała sprawie. Bo rozumieć zagrożenie to jedno, ale podjąć systemowe działania to już zupełnie co innego. We wspomnieniach Jolanty Wadowskiej-Król sekretarz Grudzień jawi się jako postać, która doskonale wiedziała, co się dzieje, ale nie zamierzała niczym ryzykować, by to zmienić. dzień był okropny, okropny. Co to, jak on się dowiedział, że łowica u nas to y, urodziło mu się dziecko wtedy, nie wiem, w 75. może roku. To on woził mleko gdzieś spod Tarnowskich Gór dla tego dziecka i jakieś tam jarzyny. Misterna rozgrywka kobiet z władzami musiała zatem wejść na zupełnie nowy poziom. Skoro nie mogły liczyć na pomoc wojewódzkich organów partyjnych... Profesor Bożena Hager-Małecka wykonała brawurowy ruch konika szachowego. Przeskoczyła na planszy ponad głową Towarzysza Grudnia i zaalarmowała o sprawie samą górę. Mówił mi jej wnuk Stanisław Torpus. Żeby faktycznie podjąć już takie bardziej zdecydowane decyzje, to ona e, musiała udać się do, do gierka. No i tutaj to było wyzwanie dla niej. Z opowieści rodzinnych wynika, że leczyła też wnuki Gierka i co jej ułatwiło e, dojście, dojście do, do tak znacznej persony. No i oczywiście na pewno wpływ wziętka też to miał duże znaczenie i polecenie jej. Kiedy więc za sprawą interwencji profesor Hager-Małeckiej na najwyższym szczeblu lekarki zyskały pewność, że sprawy nie da się już zamieść pod dywan, przystąpiły do dalszej pracy. Bo przypomnijmy, wysyłanie dzieci z ołowicą do szpitali i sanatoriów działało, ale na krótko. Na dobre mogła im pomóc jedynie zmiana otoczenia, czyli wyprowadzka z szopienic. Jednak tych kilka mieszkań, które zaoferował wojewoda Ziętek, było kroplą w morzu potrzeb. Należało zapewnić ich co najmniej tyle, ile rodzin mieszkało na targowisku, tuż za murem kombinatu. Tu z kolei pomóc mogła sama Huta. Bo jak przystało na poważny socjalistyczny zakład pracy, budowała własne osiedla. Wspominała Jolanta Wadowska-Król. Huta budowała tamto osiedle na Rybki, teraz Morawa. W związku z powyższym dyrektorem do spraw socjalnych w Hucie był on dyrektor Ludzka. Takie blonde, dziwa blondy. On mówi, że on zwariuje... Jak takie będą w momencie, jak on przyjmował interesantów, to tam były tłumy z tym, w, tej, w tej dyrekcji. On mówi, On zwariuje, bo on nie ma jak się tłumaczyć tego. Ja mówię, Wie pan, co? Niech pan, ja panu pomogę w tym. I weźmiemy, zrobimy listę yy, dzieci, które były najbardziej chore z wielodzietnych rodzin. Yy. I taką listęśmy zrobili. Ja mówię, jak będzie ktoś miał jakieś ale, że ten jest w przed, a on jest za, to niech pan do mnie przyśle, to ja wytłumaczę. Dlaczego? I nie było żadnych ale. Przecież przedtem w przydziale mieszkań to takie były awantury w tych wszystkich tam gdzie przyznawano mieszkania, a ludzie czekali, dzieci miały przyjechać, a będą, mieli, będą miały nowe mieszkania. Więc bardzo dużo ludzi poszło, nie chcieli na przykład na Morawie mieszkać, dlatego że tam była kaucja. Ludzie nie mieli na kaucję. Ci ludzie byli biedni. To więc poszli do starego budownictwa. Więc roz do Michałkowic, do Siemianowic, w centrum Katowic, roz wszędzie, gdzie tylko było możliwe. Szacuje się, że nowe mieszkania otrzymało wówczas ponad 600 rodzin. Niebagatelną rolę w tej wielkiej operacji administracyjno-logistycznej odegrał Ryszard Ludzka, dyrektor do spraw socjalnych w Hucie Metali Nieżelaznych, mówił mi syn Jolanty Wadowskiej-Król Przemysław i jego córka Małgorzata. To była osoba, która w jakiś sposób była w, w Hucie ważną osobą, ponieważ no, on był dyrektorem do spraw e, pracowniczych i on ogromną pomoc mamie udzielił bo to trzeba powiedzieć, że mama no teraz się mówi, że ona była bohaterką, ale to był cały zespół ludzi, którzy w imię dobra dzieci brały sprawy w swoje ręce niekoniecznie oficjalnymi drogami. Każdy używał swoich układów, swoich znajomości, swoich możliwości, aby pomóc tym dzieciom, tak, czy tym rodzinom. Narażając się przy tym na różne nieprzyjemności, bo pan ludzka z tego co mi wiadomo, też y, swoje musiał usłyszeć od osób, którym te mieszkania się należały, a które nagle okazało się, że ich nie dostaną, bo zostaną tam przesiedlone rodziny dzieci chorych na Ułowice. 4 kwietnia 1975 roku, czyli w zaledwie 8 miesięcy od momentu, w którym profesor Bożena Hager-Małecka zdiagnozowała ołowicę u pierwszego z szopienickich dzieci, nakazano wysiedlenie ponad 600 rodzin do nowych mieszkań i likwidację najbardziej skażonej dzielnicy targowisko. Wydawać by się mogło, że nasze bohaterki wygrały. Przebadanie, zdiagnozowanie i objęcie opieką medyczną ponad pięciu tysięcy dzieci, wysłanie setek z nich do sanatoriów oraz likwidacja feralnej dzielnicy mogły być pięknym zwieńczeniem tej historii. Życie jednak napisało inny scenariusz. Jolanta Wadowska-Król wywiązała się z przysięgi Hipokratesa i to z nawiązką. Ale nie tylko nikt nie przyszedł z nagrodą za obywatelską postawę i cywilną odwagę, ani nawet z pochwałą. Zamiast tego nieoczekiwanie odsunięto ją od sprawy, mówiła mi profesor Lucyna Sadzikowska, która wiele lat później prowadziła z doktorką badania terenowe w Szopienicach. Pamiętajmy o tym, że w którymś momencie pani doktor podziękowano i, i przejęła jakby leczenie czy diagnozowanie ołowików dzieci w Szopienicach. Przejął sanepit i, no, i pani doktor już nie otrzymywała danych, więc, więc nie mogła mieć pełnej wiedzy. W 1975 już tak, już została pani doktor odcięta, odsunięta, po prostu sprawę przejęła, odpowiednie służby. Nie będzie chyba jednak dla Państwa zaskoczeniem, że Jolanta Wadowska-Król i Bożena Hager-Małecka nie zamierzały o sprawie zapomnieć. Bynajmniej. Miały aż nadto badań i dowodów empirycznych, żeby napisać pionierską pracę naukową o ołowicy u dzieci i wnieść bezcenny wkład do światowej pediatrii. Po tym wszystkim, jak ja już się tak uspokoiłam, że tak powiem, to pani profesor Hager-Małecka wezwała mnie do siebie i mówi, słuchaj, materiał masz ogromny, bo to masz 4 tysiące do 5 tysięcy dzieci zbadanych. To by trzeba było to opisać. To jest piękna praca, mogłaby być praca doktorska. Jolanta Wadowska-Król jak zwykle z pasją i determinacją przystąpiła więc do pisania pracy doktorskiej. Bożena Hager-Małecka została jej promotorką. Jednak już od początku natrafiły na trudności, wspominał syn lekarki Przemysław Król. Wszczęcie doktoratu, które się odbyło po pewnych e, trudnościach, znaczy mówiąc pewne trudności to jest, e, to jest określenie mocno delikatne, ponieważ w naszych dokumentach jest opinia e, nad... E, jakby przed wszczęciem, która bardzo negatywnie te ten wstępne wnioski, czy wstępne założenia doktoratu ocenia. Natomiast, no, panie profesor, jako wytrawny naukowiec, była w stanie skorygować te wstępne wnioski mojej mamy i do tego wszczęcia koniec końców doszło. Pomogła. No, jej na pewno też zależało, ponieważ, no, tak wielki, ogromny materiał badawczy, no, w dzisiejszych czasach kilka tysięcy przypadków, które są na potrzeby doktoratu używane czy analizowane, to jest rzadkość. I dlatego pani profesor na pewno dążyła do tego, żeby ten doktorat został wszczęty i obroniony. Podobne wspomnienia przechowała rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej, mówił mi jej wnuk Stanisław Torbus. Sam fakt, że ona namawiała, królową, czy pani doktor Wodowską Król do tego, żeby, ten, żeby napisać o tym doktorat, świadczy o tym, że jej bardzo na tym zależało. Ona była osobą konkretną. Znaczy, jak już się do czegoś zabierała, to kończyła. Jak do czegoś namawiała kogoś, to po to, żeby to zrealizować. Wydaje mi się, że właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem odnośnie tego, że napytała sobie wrogów i w związku z tym doktoratem, nie wiem, czy to w jakiś sposób nie było powiązane. To znaczy, że jednak ten doktorat nie ujrzał światła dziennego. Jednak już później ziętka też zabrakło. Jej wpływy, jeśli chodzi o możliwość i możliwości, zostały w dużym stopniu ograniczone. Zarówno doktorantka, jak i promotorka liczyły, że jeśli złagodzą nieco wymowę pracy, w końcu uda się ją obronić i opublikować. Jednak kolejne ingerencje w treść doktoratu zaszły tak daleko, że jego wyjściowe założenia zostały zupełnie wypaczone. Wspominała po latach wciąż tym poruszona, Jolanta Wadowska król. Jak ja to spisałam, opisałam to, statystykę zrobiłam, no tu wyniki były niesamowite. W każdym razie zrobiłam to, napisałam tą pracę. Jeździłam do tej małeckiej bardzo dużo, bo ona z kolei jak wzięła tą moją pracę, Pokazała, nie, to nie może być tego, tak nie może być, to nie mogą być liczby, to no nie mogą być, to muszą być procenty, to nie może być powiedziane, gdzie to było, to nie może być tego, tamtego nie może być, no to jak ja zaczęłam wykreślać z tej pracy, to tam nic nie było, tam były, teraz jak to czytam, ja tego nikomu nie pokazywała, bo to wstyd. Okazało się jednak, że żadne zmiany w treści pracy nie mogły jej uratować, bo losy doktoratu Jolanty Wadowskiej Król były przesądzone nawet zanim praca została ukończona i przedstawiona recenzentom do oceny. Raz jeszcze syn lekarki Przemysław Król. Podczas wszczęcia, gdy jeden z y, członków komisji bardzo życzliwy naszej rodzinie po procedurze wszczęcia, wychodząc z, z y, pomieszczenia, w którym odbywała się to posiedzenie komisji wszczęć, podszedł do mojego ojca i powiedział mu życzliwie, Zbyszek, Zbyszek, niech ona się nie męczy, ona tego doktoratu i tak nie obroni. I nie obroniła. Nie dano jej nawet szansy na to, bo do obrony doktoratu nigdy nie doszło. Jak widać, walec cenzury rozjeżdżał wtedy nie tylko publikacje prasowe. Był równie bezlitosny dla nieprawomyślnych prac naukowych, nawet takich, które miały potencjał ratowania życia. Doktorat Jolanty Wadowskiej-Król na dekady trafił więc do Archiwum Śląskiej Akademii Medycznej. A ona sama, pozbawiona szansy na tytuł oraz reszty złudzeń, Wróciła do rejonowej przychodni leczyć katary i wysypki. Dzień, w którym stało się jasne, że Jolanta Wadowska-Król musi pożegnać się z karierą naukową, bardzo dobrze pamięta jej prawa ręka, pielęgniarka Wiesława Wilczek. Pamiętam, jak przyszła do pracy, smutna i mówi, że nie ma doktoratu, sytuacja była taka patowa, było głupio, nie wiadomo było, co, co w tym momencie mówić. I, I jak przypomniała mi pani doktor, kiedy wyszłam od niej z gabinetu, po jakimś czasie weszłam, ja kiedyś namiętnie szyłam i kupowałam burdy. I Miałam z sobą akurat taką burdę. Poszłam do gabinetu i mówię, a to może pani sobie zobaczy coś, żeby się troszeczkę oderwać od tych złych myśli. No i potem pani doktor przyszła i mówi, wiesz, ja bym sobie tą gazetę pożyczyła. Ja wiem dobrze, ale co, a bo tam są takie hafty. Ja, ja to proszę wyrwać kartkę. No i ponoć to był powód, dla którego pani doktor zaczęła haftować, zresztą przepięknie. Ambitna lekarka musiała przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania i wrócić do znanej rutyny w rejonowej przychodni. Przed rodziną trzymała się dzielnie i nie okazywała rozgoryczenia ale gorliwość, z jaką zaczęła pokrywać ściany swojego mieszkania haftami krzyżykowymi, przypominała tę, z jaką wcześniej oznaczała krzyżykami karty małych pacjentów. Wspomina jej wnuczka Agnieszka Cygan. Ona zawsze to podkreślała, że coś musiało ukoić jej nerwy, czyli pojawiały się te nerwy, czyli ona mi teraz mówi, że mówiła, że Nigdy nie miała takiego momentu zawahania, a jednak mówiła, że potrzebowała ukoić swoje nerwy i wtedy pojawiło się haftowanie krzyżykami. Jak się wchodziło do jej domu, to nie było wolnego centymetra, tylko były przepiękne obrazy wyhaftowane. Babcia haftowała zawsze, wszędzie, w każdym momencie swojego wolnego czasu. I chyba zabrała to do grobu, tą gorycz, bo nigdy nie, kojarzy, nie kojarzyć mi się będzie z goryczą i z żalem. Zawsze będzie mi się kojarzyć z radością i z tym tekstem, które powtarzała za każdym razem, kiedy udziela wywiadu, po prostu pracowałam. Dopiero w 1979 roku amerykański pediatra Herbert Needleman opublikował swoje badania na temat wpływu ołowiu na zdrowie dzieci. Uznano je za przełomowe, a jego samego za pioniera w tej dziedzinie. Niemniej przełomowe dane Jolanta Wadowska-Król miała gotowe do publikacji co najmniej dwa lata wcześniej. W historii medycyny to niemal epoka. W karierze lekarki to też mógł być przełom. Jednak królowa na tej szachownicy wygrała tylko lub aż jedną partię. Tę, w której stawką było zdrowie szopienickich dzieci. W rozgrywce o jej własną przyszłość gracze potężniejsi od niej potraktowali ją jak pionka, którego można poświęcić dla własnych interesów. Poświęcili ją, ale jej nie złamali. A jak potoczyły się dalsze losy lekarki i jej pacjentów oraz pacjentek i dlaczego do dziś nie doczekały się szczęśliwego zakończenia, opowiem w piątym odcinku podcastu Ołowiane Dzieci – Prawdziwa Historia. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Radio Podcast.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 Rząd przygotowuje projekt dotyczący równości płac i choć biznes w Polsce popiera cel zmian, to krytykuje część proponowanych rozwiązań. Obawy rodzi np. tzw. Tak wartościowanie stanowisk pracy. Gościem Polskiego Radia jest dr Małgorzata Kluskanowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiet, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dobry wieczór, Pani doktor. Dobry wieczór. Pani doktor, zacznijmy od tego. Czy równość oznacza, że pensje będą identyczne? Nie, absolutnie nie. Równość nie oznacza tego, że pensje będą, y, będą y, identyczne. Najważniejszym takim efektem tej transparentności, czyli y, tego o czym teraz mówimy, o tych nowych przepisach jest to, że luka płacowa przestanie być ukryta. W wielu organizacjach różnice płacowe nie wynikają z jednej decyzji, tylko z lat drobnych, uznaniowych rozstrzygnięć w tej materii. No i gdy pojawi się obowiązek raportowania i udostępniania te danych, tych danych, to te różnice staną się mierzalne yy, i porównywalne. No to powiedzmy, co będzie po wejściu w życie ustawy, ona się tak nazywa, o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości? Tak, ym, przede wszystkim już dzisiaj, bo te przepisy częściowo weszły, częściowo dopiero wejdą, w życie, przede wszystkim regulują kilka kwestii. Po pierwsze umieszczanie informacji o zarobkach już w ogłoszeniu o pracę to jest bardzo ważny czynnik. Dalej tworzenie inkluzywnych ofert pracy bez, wskaz bez wskazywania na preferowaną płeć kandydatów, czyli nie będziemy pisać, że szukamy nauczycielki czy sekretarki. Trzecia sprawa zakaz pytania kandydatów o zarobki, które otrzymywali na swoich poprzednich stanowiskach pracy, no bo w wielu wypadkach to stanowiło pewien punkt odniesienia dla nowego pracodawcy. Wreszcie Przepisy te tworzą taką możliwość udostępniania pracownikom informacji o zarobkach innych pracowników, którzy zajmują tak, takie same czy porównywalne stanowisko pracy. Oczywiście tutaj w tym punkcie od razu pozwolę sobie powiedzieć, że to nie będzie tak, że pójdziemy do działu kadr i zapytamy ile zarabia konkretna osoba. Może natomiast zapytać o średnie wynagrodzenie na stanowiskach porównywalne do jego własnego, też z podziałem na płeci. I to daje takie narzędzie do wykrywania nierówności, ale z drugiej strony chroni prywatność poszczególnych pracowników. To jeżeli, wreszcie... jeżeli mogę mm -hmm. pozwolić, Pani doktor, to ja się też tak, wtrącę. A, a jeżeli to na przykład usłyszymy, że to są widełki między 2 a 4 tysiące, no to to, to to jest tak nie, rozbieżne. Nie, nie. To, no właśnie. No właśnie, tutaj pracodawcy będą zobowiązani do raportowania luki płacowej czy też mediany płacowej to trochę tak do tego się odnosimy i odsetka mężczyzn i kobiet w kwantylach zarobków. Oczywiście mówimy o firmach powyżej 100 osób. Myślę, że ta informacja musi być bardziej precyzyjna niż przedział. Trzeba podać konkretną, średnią wartość tych zarobków. Czyli na przykład mogę usłyszeć, że średnio na tym stanowisku zarabia się na przykład 5300 zł. I to, i to tak. będzie średnie i ewentualnie rozumiem, a pracodawca będzie musiał podać lukę, Płacową, ile ona na przykład wynosi, że nie wiem, średnie zarobki kobiet na tym stanowisku, albo średnie zarobki mężczyzn na tym stanowisku, czy po prostu średnie zarobki? Nie, nie, nie. Oczywiście chodzi tutaj również o, o kwestię tej transparentności pomiędzy płciami, więc jak najbardziej pracodawca musi wskazać tą lukę w odniesieniu też do płci. Czy to oznacza, że y, pracodawca będzie zobowiązany, żeby zniwelować tę lukę płacową? Jak to wygląda? No tak, oczywiście pracodawcy muszą dążyć do niwelowania luki płacowej. Natomiast to, co ja bym chciała powiedzieć i zaznaczyć, bo te przepisy są oczywiście bardzo y, korzystne z perspektywy y, pracowników, natomiast to, co powiedziałam, y, Pewnie trzeba powiedzieć, że pomimo regulacji, które mają na celu zmniejszenie nierówności płci, na rynku dzisiaj utrzymują się duże różnice w płacach kobiet i mężczyzn. Są one oczywiście niesprawiedliwe, nieefektywne, ale myślę, że tutaj nie możemy liczyć na to, że te przepisy zlikwidują całą lukę płacową, cofną skutki macierzyństwa i rozwiążą problem tak zwanej segregacji zawodowej. Na pewno jest druga strona medalu. Ograniczy uznaniowość, bo to jest myślę bardzo istotny czynnik, trochę zmniejszy znaczenie negocjacji, tutaj wyraża się kolokwialnie, za zamkniętych drzwi, no i wymusi porządkowanie systemu wynagrodzeń. Dobrze, to ja chciałbym, jeżeli będą to zbyt proste pytania, to, to proszę się nie denerwować, chodzi po prostu o to, żeby czasami też szło patologicznie wytłumaczyć, bo z jednej strony mówi pani, że równość nie oznacza, że pensje będą identyczne, a z drugiej strony, że ta luka płacowa będzie niwelowana, to jak to osiągnąć? Myślę, że tak jak zaczęliśmy, transparentność nie sprawi, że wszyscy będą zarabiać, zarabiać tyle samo. Sprawi, że różnice będą musiały być uzasadnione, wobec czego oczywiście na pracodawców też no, no, no będą, będą tutaj, są przewidziane pewne, pewne kary za, za stosowanie luki. Czyli pracodawca, który wykaże się taką luką, on będzie musiał uzasadnić, dlaczego taka luka jest, a jeżeli ta luka nie będzie uzasadniona, to wtedy powinien spodziewać się no, konkretnych albo kar, albo e, no, zaleceń, żeby tę lukę z nich welować, rozumiem. Tak, tak, tak. Przede wszystkim, przede wszystkim lukę trzeba niwelować. To, to, to, to jest główne, ymm, główne założenie tych mechanizmów, aczkolwiek kary mogą się pojawić. Po pierwsze, kiedy luka jest nieuzasadniona. Po drugie, kiedy przekracza 5%. Po trzecie, kiedy nie jest korygowana o tej sytuacji, tutaj y, mówimy, albo gdy pracodawca narusza obowiązki transparentności, no bo to też y, taki czynnik jest tutaj y, bardzo, bardzo ważny. Idąc dalej, bo wspomniała pani, e, nie będzie już można e, dawać ogłoszeń, ja to skrócę, na przykład sekretarz czy sekretarka. Rozumiem, że nie można na przykład szukać sekretarki, sekretarki albo nie będzie można szukać e, sekretarza. No ale taki pracodawca może powiedzieć, e, no ale ja potrzebuję jako pracodawca, mam potrzebę zatrudnić, sekretarkę, a nie sekretarza, ponieważ nie wiem, z moich badań wynika, że e, kobiety lepiej sprawdzają się, jeżeli chodzi o obsługę e, klienta. E, rozumiem, że e, po prostu to nie będzie uzasadnienie. Będzie miał obowiązek po prostu znaleźć osobę na to stanowisko, koniec, kropka. Yy, tak, oczywiście stanowiska w ogłoszeniach powinny być uniwersalne płciowo, tak to, yy, tak to nazwę. Oczywiście być może są takie stanowiska, teraz próbuję sobie szybciutko jakieś yy, yy, wyobrazić, które... Yy, yy, yy które wymagają konkretnej płci, chociaż trudno mi teraz coś szybciutko sobie przypomnieć. Natomiast ta dyrektywa Unii Europejskiej o transparentności wynagrodzeń wprost nakłada obowiązek, żeby, żeby tytuły stanowisk, treść ogłoszeń, proces re, re, rekrutacji był neutralny pod względem płci i uwaga, nie sugerowały preferencji wobec kobiet i mężczyzn. I to dotyczy zarówno języka, jak i całej, całej konstrukcji tego ogłoszenia. A czego nie wolno? No nie wolno wskazywać y, praca dla mężczyzn, idealna dla kobiet, y, używać opisów opartych na stereotypach. No i uwaga, to, to też najważniejsze, różnicować płac ze względu na płeć. Pani doktor, to ja posłużę się takim stereotypowym określeniem, może, y, może to jakoś pomoże albo, albo nie. No zobaczymy. Górnik. No ja wiem, że to jest zawód, w którym pewnie coraz będzie trudniej o pracę, ale rozumiem, że e, może pojawić się takie uzasadnienie. No to jest praca jednak dla mężczyzn. Ciężka, w trudnych warunkach. Kobieta może się na tym stanowisku nie sprawdzić. Rozumiem, bardziej by się nie wiem, przydała do pracy tam wyżej, a nie, nie, nie, nie w podziemiach. To Jak to ocenić w takiej sytuacji? Myślę, że jeszcze ileś lat temu nie wyobrażaliśmy sobie policjantki na polu walki, że tak powiem, mm -hmm. czy, czy kobiety żołnierza z bardzo, podobnych, z bardzo podobnych pewnie przyczyn. Natomiast wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że tu trzeba y, y, odnieść się do tego, co w ogłoszeniu powinno się y, znaleźć. I w przypadku tego górnika wolno i nawet trzeba wskazać, że to jest praca pod ziemią, że są ciężkie warunki, że obowiązują y, jakieś tam normy BHP, że należy y, spełnić określone wymogi zdrowotne, że jest to praca zmianowa, dyspozycyjność, ryzyko środowiskowe itd. I teraz. Y, Wymogi stanowiska są jak najbardziej legalne, ale wymogi płciowe co do zasady są niedozwolone. Czyli, czyli tutaj, jeżeli, jeżeli jest sytuacja, że zgłosi się na stanowisko górnika do pracy pod ziemią kobieta, to należy ją rozpatrzeć na równych prawach jak z mężczyzną. Teraz tak zastanawiałam się głęboko nad przykładem, kiedy kiedy nastąpi taki wąski y, przypadek istotnego i de decydującego wymogu zawodowego ze względu na, na, na płeć. Na przykład aktorstwo. Mamy rolę do kobiecą lub rolę męską do obsadzenia. Mm -hmm. To Wtedy faktycznie jest to taki przypadek, który mógłby Powiedzieć, że co do zasady spełnia wymogi naszej, naszych regulacji, ale jest jednak nacechowane istotą wykonania tej roli. Oczywiście to są sprawy dyskusyjne, no ale to jest taki przykład, który wydaje mi się najbardziej odpowiada na to, o czym rozmawiamy. Ale doskonale już teraz rozumiem, mam to zobrazowane. Pani doktor, najwięcej obaw ma budzić wartościowanie stanowisk pracy. O co w tym chodzi? Wartościowanie stanowisk pracy to jest taki temat, który dotyczy Dotyczy pracodawców i on polega na tym, żeby, żeby dane stanowisko czy grupa stanowisk, które, które występują w firmie, były zwymiarowane konkretnymi stawkami. Gdybyśmy się tak oparli o takie dane, które mamy dotyczące luki płacowej i zastanowili się, gdzie luka jest teoretycznie najmniejsza, co nie oznacza, że nie występuje, to jedną z takich branż mogłaby być na przykład administracja publiczna. Dlaczego? Dlatego, że często albo edukacja publiczna, dlatego, że tamte stanowiska są zwartościowane, czyli, czyli wiemy, że na stanowisku młodszego specjalisty zarabiamy, i tutaj są najczęściej podawane widełki, jest podawana rozpiętość tych płac. I teraz problem polega na tym, że o ile w administracji publicznej specjalista co do zasady mają bardzo podobne zakresy obowiązków, o tyle w firmach innych czy w innych branżach może być problem, że specjalista pracujący w dziale IT będący takim średnim poziomem stanowiska może hipotetycznie zarabiać więcej niż specjalista zatrudniony w sekretariacie. Dlatego, że struktura pracy jest kompletnie różna. I problem z wartościowaniem to jest właśnie um, uporządkowanie um, nawet zaczynając od samego nazarnictwa stanowisk poprzez określenie dokładne wymogów, kompetencji, ale także odpowiedzialności, która z danym stanowiskiem się wiąże i doprecyzowanie jakiego typu stanowisko specjalistyczne to jest. Także to rodzi, rodzi bardzo yy, takie, yy, nie chcę powiedzieć problemy, bo, bo, bo to są kwestie absolutnie do rozwiązania, ale też takie wyzwania. Yy, yy, właśnie, które w firmach występują. No, firmy trochę narzekają na to, że no jest brak jasnych metod i kryteriów, które miałyby stosować. No, gdyby dostały takie wytyczne na, na, na piśmie co i jak to pewnie byłoby łatwiej, no, ale tych wytycznych po prostu nie ma. Więc co w takim razie mają robić firmy? Przepraszam za to kolokwialne określenie, ale na czuja? Nie, myślę, że nie naczuję, dlatego że w praktyce, w praktyce zarządzania i, i w tej y, obszarze HR-u są już wypracowane pewne modele y, i metody, y, które, y, które można y, zastosować. I powiedziałabym tak, faktycznie nie ma, nie ma tutaj przepisów, które mówią o tym, jakie kryteria należy użyć, co, co, co, co, powinniśmy, co powinniśmy zrobić. Ta dyrektywa wy, wymaga tego, żeby wynagrodzenia były, były ustalane na podstawie obiektywnych, neutralnych, płciowo kryteriów, więc tutaj firma musi się zastanowić, w jaki sposób będzie różnicować i właśnie na tym podanym przykładzie, jeżeli mamy specjalistę, w sekretariacie? Jaki jest zakres um, odpowiedzialności? To, to może być takie, takie um, um, um, um, myślę, że taki czynnik, um, um, um, który podchodzi pod kryteria. Mm -hmm. jako, jak, jaką, jakie kompetencje powinien posiadać dany, dany pracownik. Na przykład jeżeli, jeżeli stanowisko specjalista i drugi specjalista, jedno wymaga wykształcenia wyższego, a drugi wymaga, a drugi wymaga wykształcenia średniego, no to to też jest jedno z kryteriów wartościujących. Na pewno jest ważne, żeby, żeby było możliwe porównanie pracy tej samej lub, lub równej wartości. Więc te kryteria tworzą taką bazę, no i żeby pracodawca potrafił uzasadnić te różnice e, płacowe. Pani doktor, e, przepisy przepisami, życie życiem, jak to mówią. E, czy nie będzie źle postrzegane, jeżeli pracownik pójdzie do swojego pracodawcy i poprosi o takie dane dotyczące choćby nawet e, danych dotyczących e, płac na, na, na stanowisku? Czy nie spotka się z pytaniem, a po co ci te dane? Po co ci to potrzebne? No, właśnie. Dobre, dobre określenie, bo faktycznie przepisy na to, przepisy na to jak, najbardziej, jak najbardziej pozwalają, a czymś innym jest coś takiego nieuchwytnego, być może jak kultura organizacyjna i, i, i, i faktycznie coś takiego nieuchwytnego, co w organizacji funkcjonuje. Generalnie przepisy dają takie, takie prawo, żeby, żeby poprosić o informację o swoim wynagrodzeniu i tak, tak jak mówiłam o średnich poziomach płac na porównywalnych stanowiskach i bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy chyba zrozumieli i pracownicy, i pracodawcy, i menadżerowie, i pracownicy HR-u, że to nie jest akt konfliktu ani brak lojalności, tylko korzystanie z, ze swojego prawa zagwarantowanego przepisami yy, yy, Unii Europejskiej. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że dziś dla wielu pracowników to jest nadal nowa sytuacja i oczywiście, że mogą się obawiać, jak zostanie to odebrane. Ale intencją przepisów jest dokładnie to, żeby takie pytania przestały być postrzegane jako problem, a zaczęły być traktowane jako element normalnego dialogu o wynagrodzeniu. Mam nadzieję, że, że jako społeczeństwo i jako społeczności w firmach no, spotka się to ze zrozumieniem i nie będzie to traktowane jako coś z złego czy Przejaw jakiejś nielojalności czy, czy, czy jakieś inne. Coś się chyba na tym rynku też zaczyna zmieniać, bo coś takiego jak urlop tacierzyński przestał być jakimś takim nowym albo e, czymś odklejonym od rzeczywistości i, i coraz częściej w nowoczesnych firmach ten urlop tacierzyński no, jest postrzegany jako coś normalnego. No dobrze, to teraz już kwestia też znowu przepisy przepisami, życie, życiem. Czy cały czas istnieje problem, że pracodawca boi się zatrudniać kobiety, no bo bo mogą planować założenie rodziny, bo znikną w takim razie z grafiku na wiele miesięcy, bo potem przecież, e, przepraszam za te wszystkie stereotypy, ale one się pojawiają, mhm. więc muszą się również pojawić w naszej tak? dyskusji. E, bo przecież ktoś się musi zająć dzieckiem, więc znowu nam kobieta z grafiku wypadnie. J jak to jest e, w obecnych czasach? A może ja po prostu gdzieś tam żyję cały czas, nie wiem, w latach dziewięćdziesiątych i, i wszystko się już pozmieniało? Myślę, myślę sobie, że problemy w jakimś stopniu na pewno istnieje. W jakim nie odpowiem, no bo to dotyczy poszczególnej, poszczególnej firmy, a czasami nawet danego zespołu w firmie mhm. i tak dalej. Wydaje mi się, że ten problem trochę się zmniejszył z racji tego, że w ogóle wiek kobiet, które decydują się na macierzyństwo też się trochę przesunął. więc jeżeli zatrudniamy osobę po studiach, to ja myślę, że ona tak nie znika, że tak powiem, natychmiast. Pracodawcom nie wolno pytać o plany dotyczące macierzyństwa. Wydaje mi się, że pracownicy sami, czy potencjalni pracownicy są bardzo, dużo bardziej świadomi tego, że, że, że nie wolno tego robić i te nawet podejmując rekrutację zwracają uwagę jak pracodawca zachowuje się, mówiąc kolokwialnie, w takich, w takich sytuacjach, jakie środowisko tworzy. Ja bym ten problem pokazała troszeczkę inaczej, a mianowicie w badaniach nad luką płacową, czyli tą różnicą między zarobkami kobiet i mężczyzn, coraz wyraźniej widać, że kluczowym momentem jej powstawania nie jest wejście kobiet na rynek pracy tylko na rodzinę pierwszego dziecka. I to jest bardzo ważna zmiana perspektywy. Dlatego, że badania nam pokazują, że przed macierzyństwem zarobki kobiet i mężczyzn rosną w bardzo podobnym tempie. Mhm. Natomiast po urodzeniu dziecka te ścieżki zaczynają się gwałtownie rozchodzić i co istotne ten efekt nie jest chwilowy, tylko trwały. Dlaczego? No i wiemy, że no, no bo macierzyństwo prowadzi do długookresowego spadku zarobków kobiet i tu się mówi, i tu mam, mamy to w miarę policzone, że przeciętnie jest to 20-30% różnicy w długim okresie czasu w krajach wysoko rozwiniętych. I ten spadek utrzymuje się przez wiele lat, a często nie znika już nigdy. I często ten mechanizm nie dotyczy ojców, dlatego że ojcostwo samo nie obniża zarobków mężczyzn, a w wielu przypadkach y, wiąże się wręcz z ich wzrostem i w praktyce y, oznacza to, że kobiety, które nie mają dzieci mają dosyć niewielką lukę płacową, a te po narodzinach y, dziecka ona zaczyna rosnąć i szczególnie jest ujawniona, gdy kobieta ma 30-45 lat i jest y, y, y, w sektorze prywatnym i jeszcze na przykład na stanowisku menedżerskim. Dlatego Mówi się, że w krajach rozwiniętych właśnie ponad połowa tej luki płacowej wynika właśnie z macierzyństwa. A to dlaczego? Dlatego, że kobieta wypada poniekąd z rynku pracy na kilka lat. Omijają ją pewne podwyżki, awanse itd. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby dzielić opiekę, jeśli to jest możliwe, żeby firma tak jak sprzyja macierzyństwu i urlopom macierzyńskim, chociaż też mam problem ze sformułowaniem urlop macierzyński, bo toż to żaden urlop. E, e, tak, tak, tak. promowała też e, urlopy ojcowskie, czy tam tacierzyńskie. I, I zwrócę jeszcze uwagę bardzo krótko na jedną rzecz, że luka płacowa, nieważne czy wywołana by y, przerwami w karierze związane z macierzyństwem, słuchajcie, dzia, działa jak mechanizm kumulacyjny. Jej skutki nie kończą się w momencie przejścia na emeryturę, tylko mm -hmm. właściwie wtedy w pełni się ujawniają. Bo i te wysokości no, emerytur są różne. Wynagrodzenie, mhm. Niższe wynagrodzenie, praca w niepełnym wymiarze, przerwy w karierze oznaczają niższe składki odprowadzone do systemu emerytalnego przez całe życie zawodowe i niższa płaca. Wobec czego luka płacowa zmienia się w lukę emerytalną i ta różnica jest jeszcze większa. Te przepisy mogą to nadrobić w jakikolwiek sposób? Yy, co mogą zrobić przepisy? Yy, transparentność nie sprawi, że wszyscy będą zarabiać tak samo sprawi, że różnice będą e, musiały być uzasadnione. Na pewno e, na pewno luka płacowa nie jest problemem ambicji kobiet, tylko organizacji pra, e, pracy, opieki, awansu e, e, jest interesem całej gospodarki, więc jeżeli chcemy wrócić do tego macierzyństwa, mhm. to im więcej będziemy mieć systemu opieki nad dziećmi, im, im bardziej będziemy współdzielić pomiędzy płciami tą opiekę, to w tej kwestii coś się może poprawić. E, także że reasumując, nie, nowe przepisy nie zlikwidują nam całej luki płacowej, nie cofną skutków macierzyństwa, nie rozwiążą samej segregacji zawodowej, no ale właśnie y, ograniczy tą uznaniowość, wymusi porządkowanie systemu wynagrodzeń i tam, gdzie sytuacja jest porównywalna, będzie miała zastosowanie. Jako ojciec córki trochę wlała pani optymizm w moje serce. Doktor Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspert w zakresie przywództwa kobiety, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Panie doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru.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 Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne.